Słuchają Państwo programu drugiego polskiego radia jest siódma. Witamy w sobotnim poranku dwójki. Za konsoletą dziś Agnieszka Łukasiewicz. Nad całością poranej audycji czuwa Patrycja Ciszpiekarska, a przy mikrofonie. Piotr Kędziorek. Dzisiaj mamy oczywiście Wielką Sobotę, 4 kwietnia, 94 dzień roku. Słońce wzeszło 7 minut po 6, zajdzie 12 minut po 19, a imieniny obchodzą Adelaida, Ambroży, Benedykt, Izydor, Józef, Platon, Teodul, Teodulf, Wyszeniega, Zdziemir i Zdzimir. Wszystkim solenizantkom i solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia. Pogoda. W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, w wielu miejscach słabe, możliwe także przelotne opady deszczu. A w szczytowych partiach Tatr także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski od 11 do 16 stopni. Na północy kraju nieco chłodniej od 7 do 10. Wiatr umiarkowany na północy okresami dość silny. W porywach do 60 km na godzinę. Nad morzem wiatr dość silny i silny do 45 km na godzinę. A w porywach do 75 zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę, a w Sudetach do osiemdziesięciu. W nocy wiary i ciemności Bóg dla duszy jest radością Zawsze w każdym położeniu Dusza w Jego trwa płomieniu, trwa płomieniu. W Nim przesłodko się wyniszcza, w górę wznosząc się umysłem, sercem kornym i oddanym. Odpoczywa w ukochanym, w ukochanym. Potem budzi się powoli. Oblubieńca wita czule. Nuci ciesząc się przejęta. Alleluja, święty, święty, święty, święty. Całym sercem i umysłem bądź od stworzeń niezawisły. Wiarą żywą odmieniony, w Boga bądź przeobrażony. Amen, amen, Adam Strug tak śpiewał w 2008 roku podczas konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja, pieśń do tekstu św. Jana od Krzyża. Dziś sobotni poranek oczywiście nieco inny niż zwykle. Wielka sobota, czas tuż przed najważniejszymi w tradycji chrześcijańskiej świętami Zmartwychwstania Pańskiego. Dzień niezwykły w tradycji, raczej cichy niż rozbrzmiewający muzyką, ale my spróbujemy też taką odpowiednią muzykę na ten czas znaleźć. Tak jak mówiłem, nie będzie niektórych stałych elementów poranka, ale niektóre oczywiście się znajdą. Będziemy mieli na przykład w naszym dzisiejszym poranku gości. Międzynarodowe Warsztaty Ikonopisów w Nowicy to jest już dosyć długa tradycja. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy od 2009 roku organizuje wspólnie z Katedrą Sztuki Sakralnej Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Instytutem Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego międzynarodowe plenery dla malarzy ikon zjeżdżają na te plenery artyści z różnych krajów w dorobku już ponad 100 wystaw nie tylko w Polsce i Ukrainie ale także na Białorusi, w Armenii, Gruzji, Szwajcarii, Austrii czy w Niemczech. Tematem przewodnim ostatnich, 17 już międzynarodowych warsztatów ikonopisów był, było hasło Błogosławieństwo. Malarze potraktowali tytułowy motyw, motyw w duchu biblijnym jako Boży dar, znak jego obecności i mocy, ale i nadziei, szczególnie tam, gdzie o nią najtrudniej, czyli w czasie cierpienia, lęku, podczas wojny. Jak wygląda współczesna ikona, jak to co dzieje się wokół nas, chociażby to o czym mówiliśmy, ten lęk, wojna wpływa na współczesną twórczość religijną? O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi o 9.30, a odwiedzą nas Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, kierowniczka Katedry Ukraiństyki na Uniwersytecie Warszawskim i Mateusz sora Kurator wystawy, którą można podziwiać w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, gdzie na ekspozycji znalazło się właśnie około 50 prac pochodzących z warsztatów w Nowicy. Co poza tym w naszym dzisiejszym porannym spotkaniu? Posłuchamy opowieści profesor Marioli Tymochowicz z Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej w Lublinie o tym, jak Wielka Sobota Wyglądała, może wygląda nadal na Lubelszczyźnie. Usłyszymy relację Marii Szmul z jednego z wielu jarmarków wielkanocnych, które odbywały się w tym przedświątecznym okresie. My odwiedzimy, zajrzymy na jarmark wielkanocny w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie. Będziemy Państwa zapraszać na ostatnie już wydarzenia kończącego się, dobiegającego końca festiwalu Misteria Paschalia w Krakowie. Pożegnamy się dzisiaj z cyklem opowieści doktora Łukasza Ciemińskiego, który towarzyszył nam przez cały okres Wielkiego Postu, a więc z cyklem Lament serdeczny, ale za to zapowiemy nowy cykl, który wiosną, wczesnym latem będzie nam towarzyszył w sobotnich porankach dwójki. Ten nowy cykl przygotowywany przez Patrycję Cisz to Herbarium Ludowe o znaczeniu roślin w święcące, którą dzisiaj zanosimy do poświęcenia, ale także tych obecnych na wielkanocnym stole opowiedzą biolog środowiskowa Elżbieta Skrzymowska i etnolożka Małgorzata Sąsiadek Szczyrbowska i z paniami będziemy się spotykać w nowym cyklu zatytułowanym Herbarium Ludowe. Będą także do zdobycia płyty, a więc płyta tygodnia, a także nasza folkowa płyta Poranka tak jak mówiłem, Wielka Sobota, taki bardzo niejednoznaczny dzień w naszym kalendarzu obrzędowym, gdzieś zawieszony pomiędzy żałobą i tym wszystkim, co towarzyszyło dramatycznym wydarzeniom Wielkiego Piątku, a już oczekiwaniem radości z martwych stania. No i z, jakoś tak z tym dniem kojarzy mi się najnowsza płyta zespołu Memento Mori Dance Club, nagrana u nas w radiowym studiu, nie tak dawno miała także swoją koncertową Premierę. A więc z jednej strony ta atmosfera żałoby, a z drugiej jednak taneczna radość. Tańce zaduszne Memento Moridens sklap Club dzisiaj do zdobycia w naszej porannej płytowej zabawie. Zachęcam zatem do spędzenia tych porannych godzin z dwójką. Memento Mori Dance Club z płyty Tańce Zaduszne. Tę płytę będą mogli Państwo zdobyć dzisiaj w naszej porannej płytowej zabawie. Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki. Jest 14 minut po siódmej. Kalendarium. 66 lat temu miała miejsce premiera filmu Zezowate Szczęście w reżyserii Andrzeja Munka. W roli głównej zagrał Bogumił Kobiela, a 46 lat temu w Nowym Jorku zmarł Alexander Ford, reżyser, autor filmów Ulica Graniczna, Krzyżacy, Pierwszy Dzień Wolności, Młodość Chopina i Ósmy Dzień Tygodnia. Kartkę w kalendarzu zrywamy dziś wraz z Marią Czok. To będzie historia, która rozpoczęła się przy ulicy Senatorskiej. 107 lat temu w Warszawie założono Teatrzek literacko-artystyczny, który nosił piękną nazwę – Kwiprokwa. Dobry wieczór Państwu. W kochanej starej budzie Kwiprokwa. to było dawno, bardzo dawno, to już historia, znakomity konferencjer Fryderyk Jaroszy zapowiedziałby następny numer w ten sposób. Proszę Państwa, ja kiedy jestem w Paryżu i chcę przejść na drugą stronę ulicy, to ja czytam napis pijeton. Pieton. Ten mili napis Zaprasza mnie do przejścia. A kiedy w Warszawie ja czytam napis Przejście dla pieszych, to ja się boję przejść. No i może coś w tym jest. Jeden z występów Adolfa Dymszy w kabarecie kwi prokwo. 94 lata temu urodził się reżyser Jerzy Gruza. Korzystam z komputera, To znaczy mam hmm, przygotowany komputer na biurku, który czeka na mnie, że tak powiem, wieczorem I ja po całej tej kotłowaninie codziennych spraw to siadam i zapisuję to, co mi się utrwaliło, co mnie zainteresowało, co podsłuchałem, co było coś zabawnego, a coś bardzo tragicznego albo smutnego i zapisuję to w komputerze. I to właśnie mam przesyłał w tej chwili ten komputer, który się składa, z takich haseł właściwie. I tak krążymy dziś między kinem a sceną i teraz wylądujemy na tej najbardziej popularnej w Krakowie. 80 lat temu na świat przyszła aktorka, piosenkarka i gwiazda w piwnicy pod baranami Halina Wyrodek. To nasza młodość z kości i krwi. To nasza młodość, co z czasu pisz. Co niech ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą, ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, ta nasza młodość... Jedyna i niepowtarzalna Halina Wyrodek. 46 lat temu w Warszawie odszedł profesor Władysław Tatarkiewicz, historyk filozofii i sztuki. Nie tylko ja, ale wszyscy moi rówieśnicy, których spotykam, sądzą, że mieliśmy wyjątkową szansę. Żyliśmy tak, jak gdybyśmy żyli dwa razy, bo w dwóch epokach. Z tych wielu zmian, jak i byłem świadkiem, wyciągam borały. Urodziłem się i najmłodsze lata miałem w bardzo ciężkich warunkach niewoli. Gdy uczniów szkół polskich karano za to, że między sobą mówili po polsku. Mówił na antenie Polskiego Radia profesor Władysław Tatarkiewicz. Dziś przypada Wielka Sobota. Znaczenie tego dnia dla chrześcijan tłumaczy ksiądz Doroteusz Sawicki. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że świętujemy Wielkanoc, czyli Paschę, czyli przejście, wyjście, to musimy spojrzeć na to jak na historię ludu wybranego, który ucieka z Egiptu. Kraj cierpienia, kraj niewoli, krzyż Golgota. Drugi brzeg, ziemia obiecana, a pośrodku morze Czerwone. I taka podobna tajemnica dotyczy Wielkiej Soboty. Jest to ten moment przejścia od Golgoty do zmartwychwstania. To chyba będzie też przedmiot refleksji w naszej audycji o 15:00 w audycji psychologia żałoby, a nadzieja wstania, na którą zapraszamy w imieniu Małgorzaty Szymankiewicz, a kalendarium do poranka na Wielką Sobotę przygotowała Maria Czok. Fragment Stabat Mater Francisa Pulenka, Karolin Samson, Kapela Amsterdam, Chór Kameralny Filharmonii Estońskiej i Estońska Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Daniela Roysa. Sobotni poranek, dwójki 23 minuty po godzinie siódmej. Zachodni chrześcijanie dziś obchodzą Wielką Sobotę, a dla chrześcijan wschodnich obrządków Rozpocznie się jutro Wielki Tydzień. My sięgamy teraz po ukraińską pieśń wielkopostną w interpretacji zespołu Dziczka. Zespół w pieśni wielkopostnej. Poezja ukraińska w dwójce. Na propozycję zawieszenia broni na czas przypadającej za tydzień w Ukrainie i w Rosji Wielkiej Nocy Rosja zareagowała kolejnym masowym ostrzałem lotniczym. Niewielkie są więc nadzieje na odpoczynek dla walczących na froncie żołnierzy. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Janusza Radwańskiego i interpretacji Mariusza Bonaszewskiego. Walerii Puzik, bez tytułu. I kiedy Bóg czeka na poranny raport, czeka na wiadomości zawdiejwki, Anioły odpowiadają... Ciałami poległych usiane drogi odwrotu z zenitu. I kiedy Bóg czeka na poranny raport, czeka na wiadomości o moście, w czyich rękach jest, tego anioły nie wiedzą. Trzeba by pozbierać dusze poległych, które stoją nad swoimi ciałami i czekają na ewakuację. One wciąż nie wiedzą, że po poległych w środku lutego tego roku nikt nie wraca. Nawet porannych. Na tym odcinku frontu nikt nie wraca. Ale my wracamy, mówi Bóg. Żadna dusza nie może zginąć bez wieści. Zwłaszcza w środku lutego tego roku. Zwłaszcza na tym odcinku frontu. Anioły nigdy nie zostawiają duszy, która stoi nad swoim ciałem. Anioły nigdy nie zostawiają ulicy, jeśli zostało tam coś żywego, nawet drzewo. Anioły płaczą nad miastami, gdzie budynki obracają się w ruiny, a na placach zabaw leżą miny. Anioły zawsze wracają, nawet jeśli nie ma gdzie wracać. Anioły stoją na zgliszczach. Anioły rozsiewają kwiaty. Wiosną wyrastają. Luty 2024 Rondo w Galliardzie Johna Bula. sobotni poranek, dwójki, 33 minuty po godzinie siódmej. W Święta Wielkanocne przygotowaliśmy dla Państwa bardzo wiele audycji, także tych związanych z rozmaitymi tradycjami tego okresu. Nie będzie na przykład w poniedziałek zwykłych źródeł, ale zarówno w niedzielę, jak i w poniedziałek właśnie o 13.00. Spotkanie w niedzielę odpowiednio z greckimi tradycjami świąt wielkanocnych, szczególnie z tymi muzycznymi. Zaprasza na nie Urszula Nowak. Natomiast w poniedziałek, w specjalnej audycji również o 13, Magda Teichma przedstawi tradycje różnych regionów Polski związane z obchodami dyngusowymi, z wielkanocnym kolędowaniem. Zapraszam w imieniu... Obu autorek. A teraz przed nami pieśń dziadowska w interpretacji Remigiusza Mazura Hanaja. Pieśni dziadowskie miały zawsze nakłaniać się do refleksji. Taki charakter moralitetu przypominały o tym, co ważne. Ważne, warto się nad tym zastanowić w takim dniu jak dziś. Nie nasze na świecie, nic szczęśliwszego ponad Jezusa Nazareńskiego. Kochacie Jezusa Cie mi duszą, nie chcę starania, inne się nie słuszą. Wszystkie starania na Boga zdajemy i je mu słuchamy. My, bądź nam to wszystko będzie przydane kiedy się dusza, z ciałem rozstanie. Je Deskami tak się rostanienę sprzyjacielami ktu żyto z nami pili hulali Dowali, Kochaj, ach, kochaj Już Mazur-Hanaj wystąpił niegdyś podczas koncertu Lirników i Kobziarzy, także z Ukrainy w naszym studiu koncertowym imienia Władysława Szpilmana. Słuchają Państwo poranka dwójki w Wielką Sobotę, jest za 21 minut godzina ósma. Dzisiejszą audycję z cyklu 5 minut nad Biblią przygotowaliśmy we współpracy z Kościołem Polsko-Katolickim. Przed mikrofonem ksiądz Marian Madziar. Spotykamy agitatorów, którzy przekonują nas do swoich propozycji, głównie zakupowych, czy namawiają do korzystania z ich usług. Wiemy, że siła sugestii podbudowana znaczącym dorobkiem badawczym w tej dziedzinie może podświadomie i świadomie wpływać na nasze postawy i upodobania. A wszystko po to, aby maksymalizować własne zyski. I oto przypatrujemy się w Kościele w misji Jezusa, który głosił Ewangelię. Przekonanie do jego nauk i jej przyjęcie wiązało się i stale się wiąże z zawierzeniem. Nie jest to żadna technika marketingowa, ale postawa podbudowana łaską wiary. Głoszenie Królestwa Bożego to jest misja, która nie bierze pod uwagę wymiernego zysku, ale mówi o Mesjaszu, który wypełnił Boży plan zbawienia, który ubarł na krzyżu za ludzkie grzechy i zmartwychwstał, aby wierzącym przywrócić szansę zbawienia. Aby się o tym przekonać, potrzebny jest Boży dotyk, który czyni człowieka członkiem Królestwa Bożego, wybranym i przeznaczonym do chwały niebieskiej. Doświadczenia wiemy, że niektórych ludzi łatwiej przekonać, inni są bardziej oporni, sceptyczni i podejrzliwi. Misjonarze natomiast głoszą Ewangelię wszystkim w sposób bezpośredni i zrozumiały. Nie biorą pod uwagę naukowej wiedzy o przekonywaniu, bo ta wiedza jest niewystarczająca, aby uwierzyć, że Jezus jest Synem Bożym. Niektórzy wątpiący w wierze twierdzą, że gdyby Jezus głosił Ewangelię dziś, spotkałby się z większymi trudnościami niż w czasie publicznej działalności, mimo że siła przekonywania Poprzez cuda była niespotykanie duża. Nauka Chrystusa nie zna zawodu. Nie jest wymyśloną sztuczką i techniką na pokaz, na efekt. Nie jest fałszywą grą dla zysku. Jest prawdą objawioną na życie wieczne. Dwaj uczniowie szli do Emmaus, opowiedzieli o swoim zawodzie, który prowadził ich w niewypowiedzianą rezygnację i smutek z utraty wiary. Trzeba było Bożej interwencji, aby na nowo przywrócić ich zaufanie i oddanie. Ze stanu głębokiego przygnębienia do euforii i radosnego emocjonalnego wzburzenia. Jezus zmartwychwstał, ożyła ich nadzieja, kolosalna huśtawka nastrojów i odrodzona skrajna fascynacja. Aż żal tych uczniów Jezusa bo sami bardzo nie chcielibyśmy być w ich skórze. Jako obserwatorzy uczniów Zemaus nie dziwimy się ich radości, chociaż sami idąc z nimi z pewnością bylibyśmy dalej nieufni i wątpiący. Głoszenie Jezusa zmartwychwstałego jest skuteczne i jest z mocą. Nie potrzebuje technik pijarowskich, bo Jezus żyje. Dlatego z politowaniem patrzymy na tych, co głoszą rychły upadek nauki Chrystusa jako osobiste pragnienie odrzucenia wiary w przekonaniu, że wiedzą lepiej i znają receptę na szczęście. Jezus głosił Ewangelię, nikogo nie przymuszał. Mówił o przemianie serc, wskazywał na potrzebę modlitwy, na kontakt z Panem Bogiem, aby usłyszeć, co nam chce powiedzieć. I podkreślał konieczność wiary. Sam zaś prezentował zupełne posłuszeństwo woli Ojca. Uczniowie z Emaus, idąc z nierozpoznanym Jezusem, słuchali Słowa Bożego, które ma moc przemiany. My również słuchamy tego Słowa i wiemy, że ono uzdrawia nasze dusze, że podnosi na duchu, że Jezus zaprasza nas do siebie i proponuje swoją miłość. Każdy, kto zaufa Jezusowi, staje się misjonarzem z własnej woli, podejmuje dobrowolne zobowiązanie, aby pokazywać sobą prawne o Chrystusie zmartwychwstałym. Czy my to robimy? Czy tylko nazywamy się wyznawcami Chrystusa? Czy może rozumiemy Jego posłanictwo podobnie jak ci dwaj uczniowie, którzy z rezygnacją mówili a myśmy się spodziewali, że On wyzwoli Izraela? Chrystusa Zmartwychwstałego każdy musi doświadczyć sam. Wtedy staje się wiernym jego uczniem. Wiara, chociaż delikatna jak piórko, wypala się w osobistym spotkaniu z Panem Bogiem. Inaczej lepiej sobie głowy nie zawracać udawanie. Audycję z cyklu 5 minut nad Biblią przygotowała redakcja audycji religijnych we współpracy z Kościołem Polsko-Katolickim. Usłyszeliśmy rozważania pastora księdza Mariana Madziara. Wielka Sobota to przede wszystkim święcenie pokarmu. W okolicach Heuma, gospodyni z koszyczkiem, który przyniosła z kościoła, obchodziła dom trzykrotnie, wierząc, że to działanie zabezpieczy dom przed nieszczęściami. Zresztą i to, co do koszyczka zostało włożone, miało swoją specjalną moc. A kiedy przyjrzeć się dawnym zwyczajom, możemy stwierdzić, że nasi przodkowie nie byli obeznani z tak ważną dziś ideą niemarnowania pożywienia. O tradycjach i zwyczajach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 do celów takich zalotnych, miłosnych, same okruszki, które zostały, te obierki z pisanek, poświęconych oczywiście, kobiety na przykład kurom pod gniazda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 więc tam są bloki, ale też do mieszkańców tych bloków docierają i tam tą wieś o zmartwychwstaniu Chrystusa starają się przekazać. O tradycjach Wielkiej Soboty na Lubelszczyźnie opowiadała profesor Mariola Tymochowicz z Uniwersytetu Marii Kiri Skłodowskiej w Lublinie. A ja przypomnę, że w poniedziałek zamiast źródeł o 13:00 audycja Magdaleny Teichmy, gdzie poznamy Tradycje świąt wielkanocnych, w tym także wielkanocnego kolędowania w różnych regionach Polski.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 Autopromocja. Wśród najważniejszych współczesnych Schumannowi postaci jego muzycznego uniwersum trzeba wymienić Chopena, Mendelssona, Lista, Brahmsa. Ale Schumann z pewnością nie byłby tym kim był, gdyby nie ona, klara Wick. Klara i Robert to więcej niż dzieje romantycznego uczucia.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 Premiera w wieczorze ze słuchowiskiem. Zniszczył moje ciało i skórę. Odebrał wszystko. Niezrozumiałe i niezawinione cierpienie. Boska sprawiedliwość, sens ludzkiego bólu. W słuchowisku Chiop dotknięty wrogością w reżyserii Katarzyny Michałkiewicz w roli tytułowej wystąpi Redbad Klinstra. Zapraszamy już dziś o 19.00.